są informacje Polskiego Radia 24. Zagrożenia dla Polski czy wybory parlamentarne na Węgrzech to główne tematy, które premier poruszył podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Nieszczęśliwy wypadek na hulajnodze elektrycznej w Lublinie. Nie żyje 26-letnia kobieta. Kontrolerzy ZUS zyskają nowe uprawnienia. Od poniedziałku będą mogli wejść do naszego domu. Minęła 14, Radosław Siennicki, zapraszam. Świat jest na historycznym zakręcie powiedział premier Donald Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu w swoim przemówieniu przez długi czas mówił o zagrożeniach dla Polski, a także odwoływał się do Węgier. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior. Premier znaczną część swojego przemówienia poświęcił na tematy związane z Rosją i zagrożeniem, jakie stwarza ona dla Polski. Mówił dużo o planach Moskwy, które nazwał piątką Władimira Putina. Jak podkreślał Donald Tusk, chodzi w niej głównie o rozbicie wszelkich współprac Polski, na przykład z NATO czy z Unią. Próba rozbicia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 rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej. Premier odnosił się też w swoim przemówieniu do Węgier. Jutro w tym kraju odbędą się wybory i sondaże wskazują, że duże szanse na zwycięstwo ma tam obecna opozycja. Jego lidera poparł dzisiaj Donald Tusk. Mam nadzieję, że Peter Modziar usłyszy te słowa. Lendziel Modziar, Ketio Borat. Tak, jesteśmy braćmi. Donald Tusk dodał, że na naszych oczach rozgrywa się historyczna konfrontacja między wschodem i zachodem. Szczególnie widoczne jest to na Ukrainie, ale też w innych miejscach świata, które Rosja próbuje destabilizować. Tak, Mara Kędzior, Polskie Radio. W trakcie posiedzenia Rady Krajowej politycy wybrali nowe władze ugrupowania. Zastępcami Donalda Tuska zostało 15 osób, wśród nich Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, Andrzej Domański czy Małgorzata Kidawa-Błońska. Funkcję sekretarza generalnego ponownie będzie pełnił Marcin Kierwiński, a skarbnika Jan Grabiec. Mogą orzekać czy nie. Zaprzysiężenie sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec, ale bez obecności prezydenta wywołuje ostry spór polityczny. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ocenia, że działania Karola Nawrockiego są niezgodne z prawem.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 nie da się przywrócić zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. A więcej o sporze wokół TK piszemy na portalu polskieradio24.pl. Nieszczęśliwy wypadek na hulajnodze elektrycznej w Lublinie. Nie żyje 26-letnia kobieta. W wyniku gwałtownego hamowania przewróciła się i uderzyła głową o kostkę brukową, mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji. Do tego wypadku doszło około godziny drugiej w nocy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 26-letnia obywatelka Ukrainy wybrała się na przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Kierująca jadąc drogą osiedlową o nawierzchni z kostki brukowej w pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania. W wyniku tego manewru przewróciła się i upadła na chodnik. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Kobieta nie miała kasku. Od poniedziałku kontrolerzy ZUS będą mogli zweryfikować, czy pracownik rzeczywiście przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zmiany mają uszczelnić system i ograniczyć nadużycia.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 Radio 24. Słowem Wszystko. A na zegarach 14.6. Adres zamieszkania.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 Większa, e, dlatego że po prostu mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby wysłać coś bardziej niezawodnego z e, wieloma systemami, które się duplikują, po to, żeby po prostu mogło to pracować niezawodnie przez bardzo długi czas. Nie hmm. w przypadku krótkiej misji, na przykład tej 10-dniowej, a teoretycznie mówimy tutaj do 20 dni, bo tyle kapsuła może, e, może wspierać astronautów w kosmosie, e, no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 łóżka? Jak to było zorganizowane? Tak, to jest całkowicie nowe podejście do realizacji, do realizacji misji. Właśnie W ostatnich latach, kiedy te kapsuły, nie tylko Orion, ale także inne kapsuły weszły do użycia, jeżeli chodzi o misje załogowe, przeorganizowano to, w jaki sposób się siedzą w środku. Czyli tylko kiedyś siedzieli, że powiem, w rządku, jeden mm. koło drugiego, na przykład w misjach Apollo, polecam film Apollo 13, w którym jest to bardzo ładnie pokazane, tak tutaj ustawiamy to w piętrach po prostu, żeby zoptymalizować u całą przestrzeń, się tak powiem, bagażową, bo w tym wypadku astronauta także jest tym bagażem, który musi polecieć w kosmos. Druga sprawa jest to także wyważenie statku kosmicznego. Po prostu było to łatwiej. Mm -hmm. Jeżeli ustawimy w takich dwóch rzędach astronautów, oni leżą w takiej konfiguracji, kiedy jest statek na rakiecie, rakieta leci w górę, astronauta plecami leży praktycznie na Ziemi. No i to było po prostu takie optymalne ustawienie, żeby można było i zarówno astronautów, jak i ładunek, który wiezie ze sobą, czyli jedzenie,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 jedzenie i poda, dodam więcej, że to jedzenie także wymaga nawodnienia czasami, więc także mogą nawonić, gdzie w starych misjach wiele lat temu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 to nie, bardzo ciekawe. To o tym y, smaku nie wiedziałam. Y, też Zawsze się zastanawiam, jak pachnie y, kosmos, bo wiadomo, że w Orionie pachniało głównie pewnie ludźmi, ale y, y, ciekawi mnie, czy w próżni może być zapach. No, jak coś, coś ludzki nos będzie przecież czuł, nawet jeśli to... Prawdziwe posiłki, no ale jak oni to robią, że ten kotlet nie otwruwa z talerza?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 Zawsze mają jakiś czas wolny w przypadku takiej nominalnej misji, kiedy nie dochodzi do żadnych awarii, chociaż tak jak teraz mieliśmy przykład tej zepsutej toalety, kiedy rzeczywiście musiała być naprawiana, bodajże nawet dwukrotnie, więc ten czas wolny się na pewno skrócił nieco, ale tak muszą mieć czas wolny, ponieważ jest to oczywiście praca, ale no, ten, ten czas nawet na popatrzenie przez okno na księżyc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 Tak, tak, tak. No okna, że tak powiem, okno na świata. Tutaj dokładnie dwa światy i zarówno ziemski, jak i, jak i ten księżycowy. To też było bardzo ciekawe z mojej perspektywy, bo ja jestem też fotografem amatorem mm. I, i patrzyłem jaki sprzęt posiadają, jak, jak robią zdjęcia. Oglądałem te zdjęcia bardzo z dużym zaciekawieniem. No i ja pewnie bym wykorzystał cały mój czas będąc na, na tym statku, żeby robić zdjęcia. <laughs> po prostu doskonała okazja.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 wypuszczone na rynek był w 95 A roku, także bardzo stary sprzęt. Kilka aspektów z mojej perspektywy króciutko. jako osoby, która jest, jest w tej branży kosmicznej. Przede wszystkim stary sprzęt, stare obiektywy mają manipulatory mechaniczne. Czyli nawet jeżeli silniki, które sterują przed autofokusem, się zepsują, wciąż możemy się przełączyć na w pełni manualne sterowanie. W przypadku nowego sprzętu już to nie jest tak realizowane. Hmm. I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 Jest 14.31, Małgorzata Mrzechowska. Tak, ja dziś świętuję, bo Dzień Radia. A państwo? Gościem Polskiego Radia w tym wyjątkowym dniu jest profesor Agnieszka Bień-Kacała, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu Wszystkiego najlepszego. Z tej, z tej tak się upomniałam tej trochę, pani ukazji. profesor. Ale ja rozumiem, że to jest także dzień wszystkich naszych słuchaczy. No, to skoro świętujemy, to zastanawiam się, czy nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego też są w euforycznych nastrojach, jak pani sądzi, pani profesor. No myślę, że nie są w euforycznych nastrojach, bo to chyba nie jest normalna sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, więc. Myślę, że podjęli się bardzo trudnego zadania. No i to czasami pewnie będzie przysparzało im bólu głowy, no ale liczę na to, że sytuacja troszeczkę się naprawi. Podejmowanie takiego ryzyka w moim przekonaniu ma sens wtedy, kiedy jest jakakolwiek szansa na zrealizowanie zadania, które przed sobą sędziowie postawili. Myślę, że tym zadaniem to jest przede wszystkim przyjście do pracy, a nie orzekanie w najważniejszych dla nas wszystkich sprawach. Myśli Pani, że to jest plan do spełnienia? No to jest tchnienie charakterystyczne, tak. Tak, to rzeczywiście jest e, zagwostka. No Teraz to, że to dla nich to jest e, największy problem, myślę. I żeby dostać się, czy jakby do funkcji orze orzekania, bo do pracy to myślę, że nie ma problemu z tym, żeby przyjść. Natomiast to, żeby wykonywać te funkcje, do których zostali powołani, no to rzeczywiście to jest troszkę problematyczne w tym, w tym układzie. Ci sędziowie to Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Ci dwoje, ci ostatni dwoje złoży złożyli ślubowanie także wobec pana prezydenta. A oświadczenie w imieniu wszystkich sędziów odczytał sędzia Krystian Markiewicz. Przypomnijmy.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 Ci cztery, czworo sędziów, yy, yy, którzy nie mieli okazji złożyć ślubowania wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim, w formie, w której doszło do tego, możemy mówić o ślubowaniu wobec prezydenta? W moim przekonaniu tak, tak możemy mówić o tym, że zostało to złożone ślubowanie wobec yy, prezydenta i ono jest skuteczne. Natomiast problematyczne jest no tutaj ta obstrukcja, powiedziałabym wręcz, ze strony prezydenta. A bo zgodnie z, i z jakby interpretacją konstytucji, z, zgodnie z konstytucją i z interpretacją tej konstytucji, też dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny, to ob, prezydent ma obowiązek odebrać um, przysięgę od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i pojawia się pytanie, co w takich warunkach, no, można zrobić. i Wydaje mi się, że wybrano jedną z możliwych dróg, która przybliża nas, taka droga, która przybliża nas do stanu pożądanego konstytucyjnie. No ale pan minister Bogucki mówi, że pełen skład to 11 sędziów. Mówię o tym nie bez powodu, bo pada bardzo wiele określeń. Na przykład Bogdan Święczkowski mówi, ale ja nie dostałem od pana prezydenta potwierdzenia, że ślubowanie zostało wobec niego złożone. Ja przyglądam się, czytam te przepisy i ustawy i samą konstytucję. Tam nie ma nigdzie informacji o tym, że pan prezydent ma obowiązek poinformować prezesa Trybunału Konstytucyjnego o fakcie złożenia ślubowania przez sędziów. No więc właśnie, więc tutaj myślę, że takie, znaczy pewnie taka praktyka była, ja nie znam tej praktyki, bo to jest tutaj relacja między Kancelarią Prezydenta i Trybunałem Konstytucyjnym, ale myślę, że wcześniej nie było w ogóle takich, znaczy nie było takich problemów, tak, to nie tak, że myślę, tylko wiem, że nie było takiej, takiej sytuacji. No i w jakiś sposób trzeba z, z, te, no, trzeba z tego wybrnąć, tak? z tego problemu. Natomiast takim rzeczywistym problemem jest to, że mamy do czynienia z jakby dwiema narracjami. I tutaj wiadomo jest, że strona rządowa będzie potwierdzała legalność działania i legalność i prawidłowość działania, a po drugiej stronie mamy argumenty no, zaprzeczające temu. I to nawet powiedziałabym, że nie jest kwestia prawna, bo nie znajdziemy takich wyraźnych tak tutaj całej, całej procedury, wyraźnie kroków, które powinny być podejmowane wszystkie, bo to chyba nie chodzi o to w przepisach prawa. Natomiast tu jest, no, problemem jest to, że nie ma zgody, tak? Nie ma współdziałania, powiedziałabym. Hmm. Problemem może nie być brak hmm, fizycznej obecności prezydenta na takiej uroczystości. Problemem może też nie być odmowa zorganizowania tej uroczystości przez Kancelarię Prezydenta, choć ona formalnie też nie padła. To znaczy, nie usłyszeliśmy ze strony, z otoczenia pana prezydenta, odmawiamy. Co więcej, pan minister Bogucki mówi, że... Hmm, ta uroczystość była rozważana. Czy pani zdanie, pani profesor, problemem są na przykład groźby urzędników kancelarii prezydenta skierowane do sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Zapowiedź tego, że nie zostaną uznani, że publicznie rozgłaszana jest nieprawda o kompetencjach prezydenta Rzeczpospolitej w zakresie objęcia przez nich urzędu. No, oczywiście, bo to wskazuje na brak woli na uznania tych, tych sędziów za prawidłowo wybranych i, i powołanych i posiadających odpowiednią legitymację do podejmowania czynności. A ja bym tu powiedziała, że nawet z jednej strony to oczywiście jest też rozważana odpowiedzialność prawna w takiej sytuacji, ale to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz pokazuje, że no, no takiej woli nie ma tak rozwiązania e, sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, po to, aby on mógł sprawnie działać i wykonywać funkcje, które zostały przewidziane konstytucyjnie. Czyli dalej mamy do, do czynienia z sytuacją, w której Trybunał nie może pełnić tej funkcji, tak, tak jak to e, Sejm uznał swoją uchwałą. Czy Skład, pełen skład Trybunału Konstytucyjnego, jak mówi pan minister Bogucki, to 11 sędziów według Konstytucji? Przepraszam, to, no jest, to jest proste pytanie, ale chciałabym Znaczy tutaj jest troszkę spróbować... manipulacji tak. ze, ze strony właśnie tej wypowiadającego te słowa, bo z jednej strony mamy do czynienia z organem konstytucyjnym, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, i zgodnie z konstytucją to jest e, organ składający się z 15 sędziów. Natomiast e, no, czy inną rzeczą jest skład orzekający, a, gdzie e, ustawa może wskazywać, że nie będzie to 15 sędziów, tylko na przykład 11 bądź 9 bądź też inna liczba e, wskazana w ustawie, ale to jest do wydawania poszczególnych e, orzeczeń. I tutaj wchodzimy w kwestię sprawności działania tego Trybunału. Tak? Chodzi o to, aby odpowiednio byli obciążeni, równo obciążeni sędziowie i by, aby była możliwość wydawania w sposób ciągły orzeczeń. Ale tutaj my nie mówimy, jeśli chodzi o powołanie sędziów z Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko i o obsadzenie tego organu, to nie możemy się posługiwać właśnie tą kategorią związaną z wydawaniem orzeczeń. To są zupełnie dwie inne sytuacje. Pani profesor, pan marszałek Czarzasty jest przekonany, że zrobił wszystko, żeby wytłumaczyć tę sytuację panu yy, prezydentowi. Przypomnijmy sobie słowa pana marszałka. Głowa państwa nie posiada kompetencji do oceny prawidłowości dokonanego wyboru. Odmowa odebrania ślubowania...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 Najtrudniejsze z pytań, które dziś chce Pani zadać. Pani profesor, kto postępuje zgodnie ze ścieżką konstytucyjną, a kto nie w tej sytuacji? E, powiedziałabym tak. Na pewno ze, zgodnie ze ścieżką konstytucyjną nie postępuje prezydent e, Nawrocki. E, natomiast e, pamiętajmy, że... Jeśli chodzi o, o zaprzysiężenie, tak, czy odebranie przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jest kwestia ustawowa, a nie konstytucyjna. Tak? To konstytucja zawiera, nie, nie zawiera tutaj przepisu wyraźnego w tej sprawie, odsyła do regulacji ustawowej. No i powstaje problem taki, co zrobić w sytuacji, kiedy ustawa nie jest wykonywana przez jeden z organów konstytucyjnych, no właśnie przez prezydenta. A więc wydaje mi się, że jakby z moich badań to wynika, tak, że doszło do zmiany ustrojowej wcześniej, dotyczącej, czy wcześniej po roku 2015, tak, dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, Nowa większość rządowa nie jest w stanie uchwalić nowej ustawy, bo wiemy, że nowe regulacje zostały zawetowane przez prezydenta i widzimy, że prezydent nie odpowiada na, na próbę naprawy sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. No i w jakiś sposób trzeba wyjść z tej sytuacji. Pewne działania, widzimy, że nawet wy, wybór, sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie jest akceptowany przez prezydenta, A więc pewne działania czasami będą, jakby to dobrze tutaj powiedzieć, będą może nie tyle a, odpowiadały przepisom wynikającym nam z ustawy, dokładnie jak one, jak one zostały sformułowane. Natomiast chodzi o takie działania, które będą zbliżały system do pożądanego konstytucyjnie. No i w moim przekonaniu e, tak, e, z ta, taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Może nie jest ona idealna, ale przybliża nas do stanu praworządności. I możemy sobie wyobrazić, Pani Profesor, taką sytuację, że czworo sędziów, którzy, którym nie, zostane, nie zostanie przydzielone miejsce pracy, że tak powiem, pójdą do sądu pracy, a sąd pracy wyda zabezpieczenie w oczekiwaniu na, na rozprawę i to zabezpieczenie będzie brzmiało dopuścić do czasu rozstrzygnięcia. To jest mhm. możliwe? A, Wydaje mi się, że jest to możliwe, natomiast ja nie znam procedury tutaj dotyczącej prawa pracy mm -hmm. tak, czy spraw pracowniczych. O tym zabezpieczeniu to... usłyszałam od jednego z naszych ekspertów, prawników, który się tym zajmuje, więc y, dlatego mm -hmm. pozwoliłam sobie tę propozycję przypomnieć, to rozwiązanie. Mm -hmm. no to, Tylko czy to rozwiązanie? Tak, to... tak, no to w takim razie uznaję, że jest to, jest to możliwe. Tylko czy I jest rozumiem, to rozwiązanie, że... to tak króciutko na no. koniec, czy to um, uzdrowi sytuację, a właściwie odpowiedź jest prosta, no nie. No nie, no właśnie, no nie, bo dlatego, że znajdujemy się w takiej sytuacji, że regulacje prawne, one tutaj nie wystarczą. A tu trzeba odpowiedniej kultury politycznej, chęci współdziałania, współdziałanie zresztą jest taką wartością, która wynika wprost z konstytucji. Organy mają obowiązek współdziałania. Nie dobrą wolę, tylko obowiązek. Pani profesor, dziękuję bardzo za, za, za komentarz. Profesora Agnieszka Bieńka cała z nami w Polskim Radiu 24. Pozdrawiamy i dziękuję, świętujemy dziękuję. Dzień Radia. Dziękuję. Was, to się dla was. Tak, tak. No tak, tak, świętujemy. Doktor Joanna Bachura-Wojtasi, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Radia. Słucha pani radia? Oczywiście. Zamiłowanie i zawodowo. Codziennie. Zawodowo także. To do czego w takim razie potrzebne jest nam radio? Hmm. Oj, to trudne pytanie i bardzo skomplikowane i chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale gdybym miała najkrócej powiedzieć, to radio jest takie medium, które najpełniej i najsprawniej pobudza nasze emocje i uczy nas uważności, uczy nas słuchania świata i słuchania drugiego człowieka. Więc, chyba, do tego jest najważniejsze. A, w drugim, a drugim celem jest chyba dla mnie informowanie poprzez radio. To są te, te dwa najważniejsze dla mnie. I wcale nie chodzi tylko o tę naszą codzienność, prawda? Bo y, na przykład, transmisję konkursu szepenowskiego to też jest swojego rodzaju przekaz, e, To tak, Dotyczy oczywiście. bardzo wielu sfer naszego życia, nie tylko y, y, polityki, tak. spraw zagranicznych, ach, tego, co nam towarzyszy a. najczęściej. Tak, jak najbardziej warto sobie uświadomić i, i przypomnieć, jakie były początki, że przecież radio Jednym z pierwszych eksperymentów czy, czy prób nadawania no to było sięgnięcie po literaturę, po coś co bardzo człowieka rozwija, rozszerza horyzonty, dotyka jego emocji. Słuchowiska były jednymi z pierwszych takich stałych transmisji. Dopiero potem pojawiły się informacje i różnego rodzaju inne gatunki radiowe. I myślę, że właściwie jest to takie medium, które żyje nie tylko informacjami, ale żyje przede wszystkim emocjami i jest to, co dla niego jest bardzo charakterystyczne, to jest wspólnotowość. To jest właśnie takie, takie medium, które uczy nas bycia razem z innymi, uczy nas wspólnego słuchania. I, i coraz częściej właściwie spotykam się z, z takim stwierdzeniem, że słuchamy radia nie tylko jak było kiedyś jako medium, tła, medium towarzyszące, ale bardzo często młodzi ludzie, co mnie też bardzo właśnie cieszy, wybierają radio czy dźwiękowe formy jako taki stały element towarzyszący ich codzienności i słuchają rzeczy bardzo, bardzo różnych. Także to, to, to jest na pewno siła tego medium, to że w tej kulturze, bo trzeba sobie powiedzieć, że żyjemy w kulturze obrazkowej, w kulturze audiowizualnej. Ona jest dominująca, była w XX dwudziestym XXI wieku, to bez wątpienia ale taką um, niszą, czy, czy może nie niszą, ale pewną sferą tej kultury audiowizualnej jest właśnie dźwiękowość. Jest kultura audialna i radio i wszel, i, oraz wszelkie formy dźwiękowe doskonale te lukę wypełniają i, i, i tutaj właściwie można się odnaleźć. I dlaczego młodzi ludzie po to sięgają? Po te formy dźwiękowe możemy zapytać. Mnie się wydaje i tak jak y, y, prowadziłam różne obserwacje, rozmowy, no to wynika z tego, że po prostu jesteśmy obrazami przebodźcowani, że czasy są zbyt dosłowne, że chcemy a radio robi to najlepiej e, z wszystkich mediów pobud mieć pobudzaną wyobraźnię. Hmm. Więc to robi dźwięk muzyka i właśnie wszelkiego rodzaju formy, o których pani także wspomniała. Jak e, na przykład transmisje konkursów e muzycznych szopanowskich. Tak, ja kocham Polskie Radio za jego archiwa także. E, wybitna pisarka Zofia Naukowska dla Polskiego Radia e, podzieliła się swoimi refleksjami nad potęgą utrwalonego głosu. No tak. to posłuchajmy Zofii Naukowskiej. Uwaga. Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. Tak jakbyśmy przeciwstawiali się prawu przemijania. Oj, cudowne, cudowne jest ten, ta wypowiedź naukowskiej. Bo rzeczywiście zwraca uwagę na to, co najważniejsze. Właśnie na brzmienie ludzkiego głosu. I, a, a właśnie w głosie są prawdziwe emocje. A, I no, nie da się oszukać. Głos nie, nie oszuka. W głosie będzie wszystko. E, więc to jest ta siła, prawda, radia i przekazów właśnie dźwiękowych. Mm. Mhm. Ale Pani doktor, zastanawiam się, bo od, od wielu lat wieszczymy upadek różnych mediów, albo przynajmniej uh -huh. ewolucję dość radykalną, e, koniec historii telewizji, no to słyszymy, prawda. Ok. E, ale radio się tym tendencją, tym zmianom się, e, się opiera. Zgodzi się Pani ze mną? Pozostaje tak, w bardzo w wielu sferach tradycyjne. Oczywiście, że pozostaje tradycyjne, natomiast to, co zawsze dla radia było potęgą i przemawiała, przemawiało i było jego siłą, jest to, że ono doskonale odnajduje się w nowych technologiach. To było medium, które korzystało z nowych narzędzi i teraz robi dokładnie to samo. Sięga na przykład po możliwości podcastingu, czyli swoje tradycyjne audycje udostępnia słuchaczom, tak żeby nie musieli oni słuchać wszystkiego od początku do końca, czekając na odpowiednią audycję, na, na odpowiednią godzinę, ale mogą odsłuchać sobie czegoś, co lubią w dowolnym, w dogodnym dla siebie momencie. Także radio się na pewno nie skończyło nigdy i nigdy się nie skończy. Ono po prostu, czasem tak, tak mówię studentom, że ono po prostu zmienia adres, czyli właśnie no, odpowiada temu, co co dzieje się we współczesnej kulturze, w przemianach, w technologii. Ja już wspomniałam o archiwach Polskiego Radia, to tak. mam jeszcze dla Państwa coś wyjątkowego. Tego nie ma nikt inny. To tylko uh -huh. polskie Radio y, dysponuje tym nagraniem. To Maria skłodowska kiri i właściwie jej zachow jedyna zachowana wypowiedź y, w archiwach mówiła, przepraszamy za, za jakość, no ale... Mm -hmm. No ale tak to było w 31 roku. Mówiła Maria skłodowska kiri Chciałabym podziękować delegacji amerykańskiego Kolegium Biologii i amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego za szacunek, jaki mnie tutaj obdarzyła. Mm -hmm. Mnie mm -hmm. takie sytuacje e, wzruszają. Przy bardzo wielu okazjach e, różni, różnych historycznych e, wydarzeń okazuje się, że mamy głosy, no niesłychane I, i rejestrowaliśmy zdarzenia decydujące o losie także naszego kraju i to jest dla mnie niezwykle poruszające. Tak, bardzo. No to też pokazuje właśnie, jak Pani wspomniała o tym wzruszeniu, ja również to, tego doświadczam, to, to pokazuje, że właśnie brzmienie głosu, za którym stoi człowiek, który ma swoją twarz, ma swoją tożsamość, jest bardzo intymnym doświadczeniem i często dużo bardziej intymnym niż obraz i dlatego chyba czujemy taki właśnie związek z tymi przekazami dźwiękowymi, znaczy one mają po prostu bardzo dużą siłę działania emocjonalnego na nas. Pani zajmuje się y, naukowo także, analizuje w którą stronę zmierzamy my radiowcy, my radio i my słuchacze y, podobnie. Y, to w którą? To znaczy ja myślę, że na pewno dostrzegam to i chyba pani się ze mną zgodzi i pewnie radiosłuchacze też, że słuchamy w XXI wieku bardzo dużo. Chodzimy w tych słuchawkach na, na uszach, słuchamy podcastów, słuchamy muzyki, słuchamy reportaży, więc no, badacze, komunikolodzy też także stwierdzają, że mamy do czynienia absolutnie z czymś takim, co się nazywa z, z, dokładnie zwrotem audiocentrycznym. To znaczy mamy tę potrzebę we współczesnej kulturze właśnie słuchania, ale no, jest pewien problem, problem który, nad którym no, wiele osób pracuje, wiele instytucji, wiele fundacji, może niewiele, ale, ale są takie, takie fundacje próbuj, próbujące edukować w, w sferze dźwięku i uzmysławiać, jak ważna jest nauka właściwego słuchania. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że żeby dobrze, właściwie, uważnie, świadomie słuchać, to się trzeba tego po prostu nauczyć. Trochę tak jak, jak czytania. No, dziecko też nie będzie umiało od razu czytać. Musi poznać alfabet i cały proces. I podobnie jest ze słuchaniem. I ja myślę, że radio um, wychodzi bardzo naprzeciw potrzebom. To już, to już jest bardzo duży mhm. krok. Organizowany... Doktor, mhm. niestety, y, musimy kończyć naszą rozmowę, ale to o uważnym słuchaniu, to może życzmy tego naszym słuchaczom, wszystkim tego sobie nawzajem umiejętności tak uważnego i skutecznego bo to też właściwe słowo słuchania. Mm -hmm. Doktor Joanna tak. Bachura e, Dziękuję bardzo. Wojtasik z nami w Polskim Radiu 24.